Witamy Was bardzo serdecznie na naszym pierwszym podcaście. Z tej strony Filip Cholewczyński. A z tej strony Tomasz Doktorski. I witamy Was na podcaście blogu Konsolowiec. No i mam nadzieję, że jakoś to wszystko się rozwinie. I... konsolowiec.pl, bo to bardzo ważne. Tak, konsolowiec.pl, żeby wszyscy pamiętali. Jeszcze tak. na koniec powtórzymy, żeby wszyscy zapamiętali dobrze. No i Tomaszu, co, co na początek? O czym będziemy rozmawiać? No na początku myślę, porozmawiamy o polecanych tytułach w 2010 roku. Tych tytułów troszkę będzie, więc myślę, że warto je omówić. Kto, kto na, na co czeka, więc może ty zacznij. No dobra, no to ze swojej strony, skoro tak zaczynamy, to może po, po jednym tytule będziemy, to ja powiem, że e, no i oczywiście czekam osobiście na Heavy Rain, bo jestem bardzo ciekaw tej gry. Zastanawiam się, czy ta, to ten, ta przygodówka w sumie, można powiedzieć, po raz pierwszy, e, która zagości na PlayStation 3 w takiej formie, przede wszystkim takiej e, niesamowitej pod względem e, audiowizualnym, czy w końcu wypali i czy nie będzie tak jak większość forumowiczów na, na światowych forach, śmiała się, że jeden wielki quick time event. Znaczy, no ja ci powiem, że pograłem w demku i zachwycony, o nie, nie jestem, spodziewałem się czegoś innego, a te quick time chyba za, za bardzo dużo nie zmienią w rozgrywczych, obojętnie co że to i tak postać wykonuje podobne o, o zadania, więc ta gra będzie strasznie lini liniowa. Się no się czegoś no. innego, przyznam szczerze. No Miejmy nadzieję, że być może w tej e, ostatecznej wersji gry będzie to jakoś lepiej wyglądać i, i, i jakoś to wszystko powiedzmy złożą do kupy w ten sposób, że rzeczywiście będziemy mieć te kilka czy kilkanaście różnych zakończeń gry z różnymi bohaterami. No ale zobaczymy. No. Mam, mam nadzieję, że tytuł jednak nie okaże się wielką klapą i, i że zaskoczy nas czymś pozytywnym, no i że wreszcie będzie na co popatrzeć, jeżeli chodzi o uprawę O Oj, też ta uprawa w tym demie była, tak ci powiem szczerze, teksturki są okej, okay, no nie, ale ogólny wygląd no nie zachwyca. Więc no jeśli no myśli, będziesz mógł ten demko sprawdzić, to lepiej spać przez zakupem, gdy mu możesz się zawieźć. No, tak więc sprawdza. Oczywiście przypomnę przy okazji, dlatego, że nie tylko ja jeden jeszcze nie załapałem się na demko Heavy Rain, że już w ten czwartek, 11 lutego, będzie do ściągnięcia. No, tak więc wszystkich zapraszam chętnych. Najlepiej sprawdźcie z Demko przed zakupem gry, bo no, tak jak słyszycie, Tomek mówi, że nie wiadomo, czego mamy oczekiwać po tym tytule, ale mimo wszystko trzymam kciuki. Tak jeszcze do tego Demka wrócę, że obawiam się, że jesteś jedyną osobą, która jeszcze nie zagrała. <laughs> z tego co no czytałem po podach. No właśnie, też, też tak się obawiam, bo już wszyscy, wszyscy moi znajomi też już pościągali. No, ale no ale powiedzmy, że jeszcze ktoś tam jest w Eterze, kto powiedzmy mnie słyszy teraz i, i kto też nie wypróbował demkę i że nie będę sam. No miejmy no, to a, nadzieję. A wracając do tematu, na jaką Ty grę czekasz? No ja czekam, jeśli mogę, to na dwie gry. Na Gran Turismo, to już wspominają na podcaście w to Czekam mm. na Gran Turismo 5 i na Regado Fora 3. No cóż, czemu czekam? do no, Turismo 5 już jest tak długo robiona, że po prostu muszę poczekać i zobaczyć, co, co z tego wyjdzie, bo ogólnie w samochodówki bardzo, bardzo lubię grać. To jest taka bezstresowa zabawa. No I... tak potrafię jak u ciebie widzieć, że Need for Speed to platyna oczywiście. Tak, Need for Speed to Undercover jeszcze trzeba dodać. No, tak. <laughs> Najgorsza chyba gra serii, ale wymęczyłem. Więc naprawdę jestem ciekaw, co z ganturizm panowie zrobią i jak to wszystko się. Czy będzie widać ten szmat czasu, jaki tą grę robią. No i co? I ja ga, a czekam na Gadowora, bo, bo lubię tak samo siekanki, co też widać po moich e, aplatynach. <śmiech> <śmiech> lubię reakcji. I w, w poprzedniej części nie, o, nie w niegrałem jestem ciekaw, czym mnie właśnie Lekato a wciągnie swoją roz, rozgrywką. Mhm. No zobaczymy o co, co z tego wyjdzie tak samo wielka nie wiadomo dla mnie bo poprzedniej części tak jak mówię nie, o, o nie grałem i zobaczymy czy mi się spodoba no właśnie ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o God of War to w ogóle ten tytuł do mnie nie przemawia jakoś kiedyś tak zahaczyłem o, o God of War 2 ale powiem szczerze, że jakoś nie byłem zachwycony i osobiście nie, nie, nie czuję jakby tego pociągu do tej gry tak jak większość osób czuje um, mhm. No i, i, i tak właśnie mi wpadł do głowy jeszcze ten jeden tytuł, na który ja czekam który cały czas mi wypada z głowy nie wiem czy pamiętasz zresztą Final Fantasy XIII no i to, ja, to ja to w ogóle nie, nie czekam i lubię tych rpg więc nie, ja powiem szczerze, że ja nie znoszę naprawdę nie znoszę całym sercem i całym sobą nie znoszę japońskich rpg no to nie czemu czekasz na ten tytuł? Halo. a co a ci powiem? bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że Tytuł urzekł mnie um, wykonaniem graficznym, który naprawdę, no, sądząc po gameplayu, to. bo w końcu pamiętajmy, że tytuł wyszedł już w Japonii i wszyscy tam się zagrywają w niego. No ale oni cały czas się zagrywają fajne fantazy. Um, to po gameplayu, naprawdę sądzę, że może być to coś niezłego. A poza tym, wydaje mi się dosyć ciekawe. No, jest takie połączenie magii, połączenie jakichś tam współczesnych gadżetów, splów, No być może będzie coś, z tego coś ciekawego. Pomimo tego, iż nie jestem wielkim też zwolennikiem rozgrywki taktycznej w RPG-u, tylko wolę, mm, wolę, wolę takie podejście, no um, takie czysto biowareowe powiedzmy, czyli to, mhm. co znamy z Mass Effecta, Ultra Public i, i, i, i reszty tytułów, które znamy z Bioware no to wydaje mi się, że być może fajna Fantasy 13 nas zaskoczy ale czy tak będzie, to musimy też poczekać do premiery gry um, czyli zostało nam już ile do tej premiery My nie no, pytaj, bo ta... ja nie liczę czasu więc. 30, 30 dni zostało nie, ja, no, ja nie lubię właśnie JRPG'ów ów bo tam przez nienacka pojawiają ci te postacie i trzeba z nimi walczyć i to mnie tak robi, ja już nie próbowałem i na DS'ie i, i na różnych konsolach innych grać w te a Final fantazji po prostu nie, nie mogę a walczyć w, a po raz setny z tą samą postacią, o której wyskakuje nie wiadomo skąd, to jest masakra. <grym> Też rację ja w sumie. Um, tak a propos tych tytułów, o których tak rozmawiamy, to właśnie przypomniałem sobie, że Heavy Rain ma być pierwszą grą, która będzie posiadała, uwaga, uwaga, polskie trofea. I w pełni polszczone trofea wreszcie pojawił się w usługę PlayStation Store. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A czy polskie trofea, czyli że znaczy, będą napisane. PlayStation Store się, po się zapędziłem. Będą po prostu po polsku napisane trofea. Mhm. Nie trzeba będzie A... szukać po różnych stronach, co trzeba zrobić. Osoby z tego? No właśnie, dokładnie, bo, bo też miałem kilku znajomych, którzy też do mnie pisali, bo nie rozumieli czegoś. Bo mieli grę w pełni po polsku, ale mieli trofea po angielsku. A wszyscy wiemy teraz, wielka maniana trofea. I właśnie, w ten sposób przeszliśmy do kolejnego tematu naszej rozmowy, czyli trofea. Tomku, co sądzisz na temat dzisiejszych trofeów? Zmieniły nasz gaming, czy nie zmieniły? A czy trofea to sobie rozwinięcie idei osiągnięć z Xboxa? Więc mm -hmm. ogólnie osiągnięcia to był strzał w A w dziesiątkę, bo to po prostu nie, nie wiem jak ty, ale ja nie, ja nie wyobrażam sobie, sobie teraz grać w góry bez osiągnięć, bez, bez tofełów. Zawsze jakiś, jakiś długi sen, żeby przejść tę grę jeszcze raz na wyższym poziomie trudności, czy odblokować wszystko. Dodatkowo oto magiczne jest to, że, że możesz się pochwalić swoimi wyczynami z, z przyjaciółmi. Wszystko jest ładnie wid. A widoczne i to działa efekt, że o tutaj kolega ma apatynę, to ja muszę podciągnąć, co to? A, a co to nie mogę, nie, a nie stać mnie. Więc naprawdę nie wyobrażam sobie teraz już gier bez, bez pucharków i przyznam szczerze, że nie wiem czemu jeszcze nie ma na handheldach takiego systemu. Znaczy jest tam na, na iPhone'ie w kilku gierkach, sprawdza się to no, no średnio, bo nie w każdej właśnie jest, ale myślę, że ten kierunek jest, jest naprawdę dobry i w przyszłości myślę, możemy się spodziewać rozwinięcia tej idei. No ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o, pru, o pucharki, to... Um... Tutaj jest jedna sporna kwestia, dlatego że z jednej strony, tak jak ty, uważam, że teraz no, gry bez pucharków to w ogóle ani róż. Na przykład kupiłem no, już dobry, dobry czas temu, kilka miesięcy dobrych temu, kupiłem sobie Falauta trójkę. Nie ma żadnych pucharków i nagle okazało się, że gra sobie leży i się kurzy, a ja do niej nie wracam, mimo iż kupiłem edycję kolekcjonerską. Uh -huh. um, znaczy, ten no tak z tym Falloutem to ja wiem, że tam było to samo zamieszanie bo Polska wersja bodajże w ogóle, a w ogóle nie, ma tych, nie, nie, nie wspiera tych pucharków tam jakieś tak, tam zamieszanie nie, straszne było z tym. w ogóle jeżeli chodzi o falauta, 3 to straszne tam, tam było zamieszanie związane w ogóle z całym Playstation 3 bo tam była jedna z początkowych misji której nie można było przejść jakieś tam dziwne rzeczy z save'em trzeba było robić no ale tak czy siak um, Granie ma pucharków, i ja nagle nie chcę do niej wracać. Chcę wracać do jakichś tytułów, które nawet za bardzo mnie nie pociągają i, i do których nigdy bym nie wrócił, pewnie, ale tylko ze względu na pucharki i na robienie kolejnych platyn. I tak, właśnie jeżeli chodzi o tą kwestię sporną, to trofea zniszczyły mi mój gaming, wiesz? Powiem ci, że tak jak kiedyś łapałem za grę tylko po to, żeby poznać jakąś kolejną historię, żeby zagrać sequel jakiegoś naprawdę dobrego tytułu, um, czy chociażby żeby poznać jakieś nowe gry. Tak chociażby, skoro tak mówiliśmy o Bioware, to tak akurat na pierwszy ogień przyszedł mi do głowy Neverwinter Nights, um, Teraz osobiście, jeżeli miałby się na przykład pojawić kolejny Neverwinter Nights na konsolę i nie byłby e, wspierany przez trofea, to naprawdę szczerze bym się zastanowił, znaczy zapewne jeżeli to BioWare to bym kupił ten tytuł, ale... E, długo bym się zastanawiał, kiedy sięgnąć po niego, bo najpierw chciałbym zrobić platyny w jakichś innych tytułach i tak dalej. I teraz pomimo tego, iż jest mnóstwo tytułów, które i tak mnie urzekł swoją historią i, i, i, i jakimś głębszym dnem i, i czymś takim, co, co naprawdę mnie poruszyło, tak teraz jak szukam niektórych tytułów, to po prostu patrzę tylko i wyłącznie pod względem trofeów, czyli na przykład jak łatwo będzie trofea jakiś złapać, albo czy będzie mi się chciało tą grę później przechodzić na trudniejszym poziomie i tak dalej. No ja mam podobnie, muszę się, się przyznać, ale mam takie pytanie, czy byś kupił takiego mega, mega krapa, który ma, ma postę trofea? Powiem że ci, że patynę? nie, aż, aż tak nie jestem, nie jestem zdeterminowany, żeby, żeby kupować krapy, ale sprawa wygląda tutaj tak, że że tutaj jeszcze cena mnie nieco dobija gier po prostu na PlayStation 3, bo gdyby ceny były niższe, i oczywiście wszystkim żyłoby się lepiej, to, to wydaje mi się, że Hmm, że może bym się skusił, jeżeli te gry by kosztowały, nie wiem, jakieś 20-40 zł i, i nie byłyby powiedzmy do końca jeszcze takimi krapami, bo, bo za niektóre gry po prostu w, w życiu nie złapie i nikt nigdy mnie do nich nie przekona, Nawet jakby dali mi je za darmo, to chyba bym wystawił na Allegro prędzej niż, niż zagrał. No ale tak, to ja tam mówiłem wcześniej, że właśnie te, te płyki są fajne, bo się możesz po, a pochwalić i w ogóle tymi wynikami, nie? A nie hmm. uważa, że jakby do złotkiego krapa i tam zdoił a Platon, to nie byłoby się czym, o czym chwalić, był to posądzone, że nabierać sobie, sobie tylko licznik, wiesz, żeby go mieć? Znaczy powiem ci, szczerze powiedziawszy, zawsze jak um, patrzę i porównuję trofea swoje z, z, z moimi znajomymi z PlayStation, to zawsze sprawdzam um, jak, w jakich grach zdobyli te trofea. Hmm. Bo, jeżeli, bo jeżeli zdobyli te trofea w grach, które, no, które są krapami, tak, i, i były to proste trofei, nawet mają te 10 platyn, to nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Ale jeżeli widzę, że, że jakieś osoby naprawdę usiadły do porządnej gry, który, przy której mi się nieźle natrudzić, no to wtedy naprawdę mam szacunek do takich osób. A jakie są te swoje naj, naj, A jak, jak to jest twoje najtunniejsze, ten apucharek? jaki to ozdobyłeś? Jak wspominasz? No powiem ci, że teraz akurat jestem w trakcie robienia platyny w Modern Warfare 2 yy, Gra do której bym bardzo sceptycznie nastawiona, która się okazała na no, no czymś fenomenalnym yy, Tylko multi strasznie mi się nie podoba, no ale to inna kwestia. Yy, puchar zdobycie tam pucharu na weteranie złotego Kosztowało mnie tyle nerwów i tyle przekleń z strony telewizora, że wydaje mi się, że no, drugi raz nie wiem, czy chciałbym przechodzić przez to. Pomimo, iż kampania jest fenomenalna i, i, i wszystko jest naprawdę niezłe, to, to przechodzenie tej gry na to po prostu... No tak jak ludzie nazywają cię cheaterem, jak grasz na przykład i za dobrze grasz, tak po prostu tutaj krzyczysz do konsoli i krzyczysz, że konsola cheatuje, więc wydaję. <śmiech> tak, znam ten ból. <śmiech> tak. Dla mnie najtrudniejszym właśnie było zdobycie 10 tysięcy w Resistance 2. To po prostu była kartolga dla mnie, już po prostu przysypiłem przed konsolą, po prostu grałem, kupiłem dodatkowe te mapki, na których nikt nie grał, że po prostu jakaś. Ale różnorodność była, ale to nie pomogło. Ale w końcu się zmogłem i przesiedziałem. To, a, a co się nacierpiałem, to jest moje po prostu. Ten, a ten pucharek jest masakryczny i, i naprawdę możesz <grybujesz> mi o sz szacun złożyć, bo <grybujesz> nie wiem, czy jeszcze raz Ja ci wielki szacunek wkładam, dlatego że no, ja się też troszkę męczę przy tym resistance. Też tam próbowałem ale bardziej porobić pucharki niż, niż platynę, bo <grybujesz> to jest dla mnie masakra w tej grze. Ale, ten, ale też kiedy tak bywałem, no teraz tytuł się już nieco zostarzał, pomimo iż naprawdę jest fajny i ściąga tak, tak to na przykład te 10 tysięcy, to jakaś masakra jest. Nie, to. No to jest, to, to, to, o to przegięcie jest. Właśnie, ja bym A najłatwiejsze jakie jest w twojej karierze? Najłatwiejszą w mojej karierze z pewnością iPad. Nie powiem, ja że to ja jest... Grać. W 100 prosty tytuł, ale zdecydowanie jest to jeden z, jedna z najprostszych platyn, jaką można sobie zrobić. No wystarczy tam dobrze sobie tylko ustawić tą kamerkę, z ja mam wielkie cały czas problemy, mm. bo odmawia mi posłuszeństwa. A to tak wszędzie, wiesz? <grym> no właśnie, ale, ale jak już się wszystko ustawi i, i, i się pomęczysz z tą kamerką przez pół godziny w ustawianiu samym, to naprawdę, naprawdę jest prosto. I, I naprawdę przyjemnie, szybciutko i właśnie teraz widzę, jak jeden kolega, który tam ma już jakieś 10 czy 11 platyn, sobie dobija teraz tą swoją kolejną platynę. Miał tam chyba już 90% właśnie w tym iPecie. Mhm. Po zaledwie kilku dniach grania, więc jest nieźle. No, Maja wspominał właśnie wszystkie naj, naj, najprostsze to są ukończ samouczek <grybę> i tego typu. To jest po prostu najprostsze, co może być. Albo tak. ukończ grę i masz w... platynę. <grybę> Nie, Bo te są ci, takie że, tytuły. że akurat... O, właśnie, jedna z prostszych platyn. Teraz mi przyszło do głowy. Grałem ostatnio w Assassin's Creed i mhm. tam zauważyłem, tak sobie obejrzałem, trzy czwarte platyn, trzy czwarte tych pucharków, które są do zdobycia, Yy, wynikają z misji, które robisz w trakcie kampanii. Nawet nie tych pobocznych misji, tylko tych głównych. Więc powiedzmy, zaczynasz grę i poznajesz swojego bohatera, i nagle pyk, i pojawia ci się trofeum, że poznajesz swojego bohatera. <głosy> <głosy> więc powiem szczerze, że nieco byłem zażenowany tym, ale reszta trofeów jakoś, jakoś podnosi ten poziom trudności, więc to nie jest tak że... A w co ostatnio w ogóle grałeś? Co, co to jakoś przykuło Twoją uwagę na, na dłuższy czas przy konsercie? Grałem w kilka gierek, ale ostatnio się męczę przy Star Warsach. <laughs> a liść, po prostu to jest masakra dla mnie. Myślałem, że, że będzie bo lubię to uniwersum. Lubię Adelta, Avadera i, i, i pozostałe postacie. Myślałem, że się wciągnę, ale po prostu o ile historia może być, to gameplay jest po prostu masakryczny. No, powiem bo... szczerze, że, że, że grę tylko sprawdziłem na Xboxie, ale, ale też, też nie byłem jakoś zachwycony. Co znaczy się spodziewałem w ogóle czegoś więcej niż o, o zwykłą osieczkę w świecie Star Warsów. Nie mm. wiem, ale przez pierwsze trzy poziomy się tak wynudziłem, że przechodziłem jeden, jeden poziom przez jeden dzień, bo, bo nie mogłem. A przez kolejne drzwi, a dni po prostu się męczyłem strasznie. Potem jak już teraz zdobywam jakieś tam nowe moce, to jest trochę lepiej, a co się za, zaczęło dziać, ale, ale nie wiem, czy skończę w tym tygodniu tą, tą grę, bo jest, jest. Jestem dopiero w, w połowie bodajże. Mhm. I no, no po prostu nie wiem, czy wy mimo tych o tych pucharków, bo są w sumie proste, ale, ale no ma, ale masakra, tak? o, naj, naj, naj, największa gra akcentu się męczy już po prostu tyle czasu, że. Nie, o nie wiem, czemu ja po prostu sko a skończę, bo to masakra jest. No tak. No, więc Jeżeli... jeś jeś jeśli macie możli możliwość kupić, to a to kupcie coś innego. Tak, ja nie to, po tak. to. To polecamy najpierw sprawdzenie gry najlepiej u jakiegoś znajomego, który, który się zrobił na tym zakupie. Patrz, mhm. bo to a... jest tutaj nawet jeśli ktoś sprawdzi demo, to demo może się wydawać fajne, ale pełna wersja jest po prostu masa masakryczna. Więc nie, więc nie polecam i, i zakończmy no tak. na tym ten temat. No tak. Właśnie tak uznaliśmy, bo rozmawialiśmy wstąpnie na ten temat, że w każdym naszym podcaście będziemy na koniec rozmawiać o jakichś grach, w które ostatnio graliśmy i w ten sposób będziemy jakoś kończyć naszą wypowiedź. Może ja tylko krótko powiem, że ja ostatnio grałem w Maga, no i trochę gram, tylko właśnie mówię trochę, dlatego, że Mag, czyli ten... Tak, to trochę. Co nie, a co nie włączę PlayStation, to patrzę, o, Filip chwilę Maga już. Trochę... Jej, to... <laughs> Trofeum robię, tak? Trofeum robię. Trofe... No nie mów, że grasz trochę, no. <laughs> Oj, włączona konsola jest w grze. E, nie, jeżeli chodzi o, o Maga, to tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że okej, okay, jest 256 graczy na serwerze i okej. Okay, i nie powiem, że jest fajny, bo jest tylko okej. Okay. Dlatego, że jest to masakra, jedna wielka. W większości przypadków to jest same, to A masakryczne te, gdy dzisiaj omawiamy, widzę. <gry> tak. <gry> <gry> to prawda, dzisiaj akurat tak się złożyło. Um, gry, serwery to, to jest najlepsze, dlatego że serwery w tej grze pomimo, że nie ma oczywiście listy dedykowanych serwerów, gdzie sam możesz sobie wybrać, do którego serwera dołączasz, co bardzo lubiłem w Resistance 2 i mm Killzone'ie -hmm. no um, Tak tutaj oczywiście automatycznie wszystko ci wybiera. I najlepsze jest to, że w żadnej recenzji do tej pory, które czytałem, nie wspomnieli o tym, że są lagi na serwerach, dlatego że lagi są, a nikt o nich nie mówi, tylko wszędzie się mówi, że o nie, nie, nie ma lagów, wszystko super działa". Bzdura, jest 256 graczy na serwerze, serwery nie dają rady, gra się niesamowicie cnie, przy okazji jest tak niesamowicie zbagowana, że jeszcze nie widziałem drugiego multiplayerowego tytułu, który tak byłby zbugowany i który w ogóle nie miałby kolejnych patchy. Do tej pory wyszły chyba dwa pacze, ale z tego, co zauważyłem, nie zmieniły nic. No, gra do tego miała tą a premierę, więc wiesz... No tak, Daj miała premierę, czasu. miała premierę, ale już w stronę Zipper Interactive, które stworzyło tą grę, poleciało tyle petycji, że, że gdyby, nie, gdyby nie te petycje, to nigdy by nie było nawet tych paczy. Więc, więc to mnie zastanawia, dlaczego wychodzą pacze, które nic, nic nie, nie zdziałały do tej pory. Ale tak czy siak, no... Gra, gdyby nie była tak zbagowana, gdyby nie miała tam postaci, które potrafił przenikać przez ściany w niektórych momentach uh, i, i czasami nie możesz się odrodzić, co, co wygląda w ten sposób, że po prostu grasz sobie przez 20 sekund, dostajesz nagle um, w wgłówkę od jakiegoś snajpera, później czekasz 5 minut na spawna, a czekasz 5 minut dlatego, że serwer zaguje i co chwila ci zeruje licznik czasu. A jakie to masz tę a, a łączę. Łączę? Mam... Powiem ci, że mam dwa megabity. A, no to tak jak ja, no to w sumie nie Bo wiem. Właśnie. Wiem, być okej okay w sumie. Tak, ale nie, ale ja ci powiem, że też się zastanawiałem, że coś jest z moim łączem, ale okazało się, że inni gracze też tak mają, dlatego że nawet przez mikrofon gadałem um, z kilkoma y, kolegami, czy to do czy Stanów, czy to nawet y, z Wielkiej Brytanii i wszyscy mówią jednoznacznie, że im tak samo gra... Um, laguje właśnie w takich momentach, w takich najmniej dogodnych momentach, kiedy chcesz się odrodzić, chcesz grać, i nagle nie, będzie ci zerować licznik. A twoim kumplom z drużyny nie będzie, żeby było zabawnie. <śmiech> tak się niestety zdarza. No, ale, ale to tak, to tak. Chciałem tego krótką dygresję, która nieco coś się przedłużyła. O magu? No nie, no, i... ale ogólnie po... a polecasz, czy nie? Maga, bo się zastanawiam, właśnie. Ja, ja, ja nie lubię takich gierek, ale, ale się zastanowię, czy mogę czekać. szczerze, że, że teraz, jeżeli miałbym tobie polecić albo komukolwiek, to powiedziałbym, że poczekajcie i wstrzymajcie się z zakupem. Poczekajcie jeszcze tak no, może za dwa miesiące, a może półtora. I, i, I po prostu najlepiej jest poczekać na te kilka patrzy, bo gra naprawdę jest niezła w og ogółem ma bardzo dużo fajnych rozwiązań i z takim pierwszym MMO-FPS-em, bo naprawdę drzewka rozwoju postaci są niesamowicie rozbudowane. Uh -huh, a powiedzmy jeszcze także, że się w końcu, jak wygląda to kierowanie tym oddziałem całym i, i, i tak dalej, jak to jak nam się sprawdza? To jest generalnie bardzo ciekawe, bo y, cała gra ma bardziej element taktyczny, pomimo tej sieki, o której mówiłem, to y, gra ma bardzo duży element taktyczny, gdzie tam przy wyższych poziomach doświadczenia dostajesz możliwość właśnie kierowania oddziałem, a później plutonem, a później całą tam armią swoją czy tam batalionem I, i masz możliwość wyznaczania celów dla swojej drużyny bo w gracze są w ośmiosobowych drużynach, żeby nie było zbytniego chaosu jeżeli nie. chodzi o mikrofony możesz wyznaczyć cele co jest ważne, co jest mniej ważne możesz różne naloty przywoływać, które tam z czasem jakoś się um, znowu jakby respawnują razem z tobą. Um, można różne samoloty zwiadowcze na przykład wysyłać, które pokażą ci pozycję wroga. Albo możesz na przykład... Um, um, um, Ojejku. Co, co można było <śmiech> A, już wiem. Można było... Um, jak to nazwać? Kamuflować radar wroga, tak? W ten sposób, że czujesz na, na chwilę radar wroga, że powiedzmy, że przez minutę nie może nic robić, nie może patrzeć na mapę, nie może w ogóle oglądać mapy, nie może w, z, z przesyłać żadnych nalotów i tak dalej i w tym czasie twoja drużyna może atakować powiedzmy zniszczyć bazy nieprzyjaciela. Mhm. Oczywiście ale, te i tak... do, ale to dowodzenie jeszcze, powiedzmy, czy to wygląda na, na tej sali, że właśnie wydajesz te rozkazy i co, jak, jak kto się nie posłucha, to są jakieś kary czy coś? Nie, nie, nie. To jest, właśnie, to jest bardzo fajnie rozwiązane, dlatego, że masz te ośmiosobowe drużyny, ale wygląda to w ten sposób, że e, dowódca pokazuje, że na przykład macie bronić e, jakiejś tam wyrzutni przeciwlotniczej no i twoja drużyna broni jej, ale jeżeli ma jakiś tam ja Janosików, którzy są hej do przodu i zawsze muszą w, wypaść i, i zrobić na przykład z siebie konana barbarzyńca, który którzy wszystkich wymiecie tam, to mogło sobie polecieć, ale ci, którzy pozostaną i ci, którzy zabiją w tym zasięgu tej właśnie wyrzutni zabiją wrogów, albo będą naprawiać wyrzutni, jeżeli zostanie zniszczona, będą dostawać dodatkowe punkty. Tak więc Janosiek dostanie na przykład 5 expa, a ja za zabicie wroga przy, przy, przy tej baterii dostanę 10 expa. O. No to fajnie rozwiązane, muszę przyznać. Tak, i to ja jest trochę rozwiązane, byłby. dlatego że ludzie wtedy naprawdę się trzymają tego, bo trzymają się expa, ale trzymają się przynajmniej i jakoś wtedy czuje się tam. A za to, jak się gra ze znajomymi i jeszcze gada się z nimi przez mikrofon, to w ogóle gra, nabiera zupełnie innego dźwięku i, i naprawdę jest fenomenalna zabawa. Ale bagi potrafią, no, okropnie, okropnie, zniszczyć gameplay. No cóż, tak to bywa. z, a, a z nowymi grami <grym <grym> też, a mnie jedną tak właśnie z a mi. Właśnie ten Star Wars jest taki. No. No, nie chcę już na ten temat mówić naprawdę, a chcę, a chcę zagrać, przejść i zapomnieć. No, a już się zastanowiłem, żeby sobie kupić, bo też jestem fanem Star wars, ale... To ja Ci mogę pożyczyć i zobaczyć, że to nie jest taki fajny, jak się wydaje. No dobrze. A, a dwójka oczywiście już w drodze jest. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No zobaczymy. Byle by była lepsza niż jedynka. No to tyle chyba na dzisiaj, jeżeli chodzi no, o Dzisiaj No chyba będziemy powoli kończyć tak na pierwszy raz. Myślę, że i tak jest nieźle, my się rozgadaliśmy. No właśnie, no mam nadzieję, że, że podobał wam się podcast. Czekamy na wasze opinie i komentarze. W razie czego możecie też nam podrzucić jakieś tematy rozmów, to chętnie podejmiemy. I opinie nawet te złe, niekoniecznie dobre. Tak, oczywiście. A szczególnie Wszyscy... te złe. Wszystkie przyjmiemy z pokorą. Tak, postaramy się coś zmienić. Będziemy się starać jak najlepiej. Mamy też nadzieję, że jakoś dźwięku nie jest, nie jest w miarę zła, bo u mnie miało coś pykać i mam nadzieję, że nie będzie aż tak strasznie pykać i nie będzie tak niszczyć nikomu y, słuchania. Tak, i skład jeszcze nie jest ustalony do końca, jeszcze możliwe, że w przyszłości pojawią się inne osoby, więc w naszym gadaniu was nie będziemy tak sobie no zanudzać. Myślę, że tak. będzie ciekawiej. No, tak więc na koniec. Jeszcze raz. Z tej strony był Filip Choleczyński. A z tej Tomasz Doktorski. No i um, jesteśmy ze strony www.konsolowiec.pl Blog konsolowiec, no zawsze źle mówisz. konsolowiec.pl konsolowiec.pl <laughs> konsolowiec um, No i tyle. Czekamy no, na wasze opinie, komentarze. No i do usłyszenia. No, do usłyszenia, cześć.